Zapraszamy teraz do w wstępu, z Państwa Mirosławę i Jarosława Papur, którzy przyjechali do nas z Gnajska. Powiem może kilka słów na wstępie. Pani Mirosława i pan Jarosław od 25 lat są w małżeństwie. Przeszli, jak sami osoby mówią, wszystkie etapy kryzysu małżeńskiego łącznie z rozwodem i po siedmiu latach e, otrzymali takie błogosławieństwo, e, można tak powiedzieć powrotu e, do sakramentu, do tego m, świętowania sakramentu małżeństwa razem. Są we wspólnocie trudnych małżeństw w Sychar w Gdańsku i tam też pomagają swoją wiedzą i doświadczeniem wielu małżeństwom, które, wielu małżeństwom, które doświadczają kryzysów. Myślę, że słowo kryzys i trudności w małżeństwie nie są obce żadnemu z nas i tym bardziej zachęcam do wysłuchania i zapraszam jeszcze wszystkie osoby, które są na zewnątrz, a chciałby wejść do środka ze swoim przesłem. Myślę, że jesteśmy w stanie się jeszcze troszeczkę zmieścić. Także jakby ktoś chciał jeszcze wejść do środka, to zapraszam. To Teraz jest ten moment. Dostaliśmy niełatwe zadanie, mówienie o kryzysie, modne słowo, którego wszyscy się boją. Wspólnota trudnych małżeństw Sychar. Jesteśmy z ogniska w Trójmieście i wierzymy, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Dlaczego tak jest? Dlaczego w to wierzymy? To zdanie wynika z ewangelicznej prawdy, że każdy człowiek, czyli współmałżonek ma szansę się nawrócić i nigdy nie możemy nikomu tego odmówić. Oczywiście, kiedy jesteśmy pogniewani, kiedy jesteśmy w yy, na takie noży, że już jest rozwód albo separacja kiedy wszyscy naokoło nam mówią dobrze robisz nie ma szans, on jest taki ona jest taka niedobra, on jest taki wredny więc nie masz innego wyjścia to my jednak utrzymujemy, że jest to możliwe sami jesteśmy dowodem na to że jest to możliwe w każdej sytuacji że Pan Bóg pomaga w każdej totalnie sytuacji nawet w porządku niemożliwej do uratowania. Skąd nazwa Sychar? Z, z tego spotkania w studni Jakubowej, każdy zna ten fragment. Kiedy Chrystus spotyka Samarytankę. I mówi o tej wodzie żywej. Dla mnie to jest pragnienie życia naprawdę i na, na fula. Myśmy się rozjęli w 2006 roku. I ja się pytałam Pana Boga, czy to wszystko co ma dla mnie? Tylko to? Od pierwszego do pierwszego? Czy od imprezy do imprezy? Stwierdziłam, że to jest za mało, że ja chcę żyć na skórę, a jestem po 40, a to się nic nie dzieje. To kiedy się zacznie dziać? Nigdy? Straszne, nie? Okropne. Yy, mhm. Dwa i pół roku po rozwodzie spotkałam z głąbę desytar. Zorientowałam się, że nie wiem, z czego chciałam się wypisać. Wtedy wpisałam oczywiście wujkę gogle y, sakrament małżeństwa i wyskoczyła mi wspólnota Sychar i dziękuję Bogu za nią, bo pomaga nam uratować nasze małżeństwo. To jest dzieło Boga, ale y, też y, dziękuję ludziom, którzy są w tej wspólnocie. Charyzmatem naszej wspólnoty jest dążenie członków do, do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracę z Jezusem Chrystusem Bogiem. Dlatego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet jeżeli małżonkowie odeszli w stan separacji, czyli oddzielnego zamieszkania, nadal są mężem i żoną. Jeżeli się rozwiedli, tak samo, nadal. Mnie ta prawda po oczach uderzyła 2,5 roku po rozwodzie i po prostu powaliło mnie na ziemię. Ja powiedziałem, no dobra, Panie Boże, i co teraz z tym bałaganem zrobić? No już jest pozamiatane. Mąż wtedy był daleko w Szkocji, tam kogoś miał i ja też oczywiście już od pół roku szukałam kogoś, ale szukałam kogoś na 100%, a nie tam byle kogo, no i tym kimś, kto znalazłam na 100%, okazał się Jezus. I też my tutaj, jak poprzednicy mówili o z consorcio, to właśnie mamy taki cytat, który jest dla nas ważny, dla członków wspólnoty, że ja na Pawła II. W żadnych okolicznościach wartość małżeństwa tego nierozerwalnego związku miłości dwojga osób nie może być poddawana w wątpliwości, jakiekolwiek rodziłyby się y, trudności, a teraz jest poddawana, bo dosłownie mamy wspólnocie y, takie problemy, że przychodzą ludzie po dwóch miesiącach, czy po pół roku, bo ktoś już odszedł. Y, nie można zrezygnować z obrony tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje ludzi, której Bóg nieustannie błogosławi, o tym bardzo często zapominamy. Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową. To nie znaczy, że muszę zostać, jeżeli doznaję przemocy. Mogę odsunąć się w stan separacji, ale mój sakrament istnieje nie nadal. Potem trochę dłużej będzie. Sprzeciwiamy się szczególnie mentalności rozwodowej, która jest tak rozpowszechniona, że nawet niestety można ją spotkać w kościele. Nie mówiąc o tym, że babcia, ciotka i mama w końcu powie, taka młoda jestem i on ci tak zmarnował życie. Znajdziesz sobie na pewno kogoś i to ktoś, kto codziennie odmawia różaństw, codziennie jest tam szyb. Więc y, dużo młodych ludzi jest po prostu tak skołowanych, że naprawdę nie wie y, w takim razie, gdzie jest ten kierunek prawidłowy. I tutaj mamy dwa y, fragmenty z katechizmu Kościoła Katolickiego które mówią o tym, jakie skutki za sobą mie się rozbud. Po pierwsze znieważa przymierze zbawcze i sprzeciwia się jednej z sakramentu nierozerwalności. To jest jak bomba nuklearna jest. A nie wiem, jak Pan Bóg to robi, że z tej bomby coś się potem, nie wiem, ale robi się. Małżeństwo. Pierwsze, co trzeba założyć sobie, to że to nie myśmy wymyślili małżeństwo. Że to Bóg wymyślił małżeństwo i od początku. Jest to, jak naturalnym jest małżeństwo Adama i Ewy. Nie mieli wyboru. <grytanie> tak. Chrystus podnosi je do mocy sakramentu. Jestem ciekawa, czy wiecie o tym, jak korzystać z tej mocy. Ja się dowiedziałam 22 lata po ślubie. Jak to robić? I jak korzystać z mocy z łaski sakramentu małżeństwa? Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Bardzo często teraz rozdzielamy. My sami też do tego doprowadziliśmy. Każdy z nas pamięta moment swojej przysięgi małżeńskiej. Ja biorę Ciebie za żonę, męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże, Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Czy ja przeanalizowałam każde słowo, czy je rozumiem? No ja jej nie rozumiałam. mi się wydawało, że mamy taką wielką miłość i taką wspaniałą, że wszyscy się mogą umyć do tego i że nic nas nie powali na kolana i to jest niemożliwe, żeby coś nam się nie udało. A życie pokazało coś innego. Dlaczego tak się stało, to troszkę później. Nie będziemy omawiać całej przysięgi, bo polecamy rekolekcje czy kazania, które są na YouTube dostępne księdza Marka Dziewieckiego, przysięga małżeńska i konsekwencje, pięć dosyć sporych wykładów, ale naprawdę mocna rzecz. Chcemy tylko powiedzieć troszkę o miłości i potem przejdziemy zaraz do kryzysu, bo właściwie kryzys bierze się stąd, że nie rozumiemy słów tej przysięgi, tylko stąd. Kto rozumie słowa tej przysięgi i pracuje nad sobą, nie ma, nie ma opcji, żeby miał poważny kryzys czy rozwój. Bo małżeństwo to, y, y, to partnerstwo przymierza. Sakrament święte przymierze. Wzajemne oddanie, całkowite, niekończące się zobowiązanie. I może być utrzymane przez jedną osobę. Bardzo wiele osób uważa, że jeżeli tamta osoba odeszła, to oni też, y, jakieś są usprawiedliwienie, że mogą też sobie pójść w bok. Też mogą to zrobić. Tamta ro, robi czemu ja. Ale tak to nie wygląda. Przysięga jest wykonana z naszej strony. I my skłuwamy przysięgę, niezależnie od tego, czy tamta druga sama dotrzyma jej, czy nie. Zawiera Boże przywództwo i wzajemną uległość. Oj, jak teraz nie lubimy być uległe, szczególnie Panie. W małżeństwie chodzi o nas, nie o mnie. Egoizm. Czasami my myślimy, że to jest układ 50 na 50. Nie, to jest układ po 100% z każdej strony. To jest przykład tego, jak powinno wyglądać małżeństwo? Jak Chrystus oddam moje życie, żeby Ci służyć? No. Mała Trójca na ziemi, odbicie Twynej miłości Boga. Jeżeli nasza miłość, którzy mieli naprawdę wielką miłość, nie była podłączona do miłości Bożej, jak do, do czegoś, do źródła, które się nigdy nie wyczerpuje, to po prostu przy tych trudnościach, które, które, które sami sobie na wezwaliśmy i które nas jeszcze spotkały, no to się zdarzyło, to się zdarzyło bez Boga. Obraz łaski i przebaczenia. Tym jest teraz nasze małżeństwo. Obrazem łaski i przebaczenia. Kiedy wszystko jest ok, to jest błogosławieństwo. Kiedy wszystko w małżeństwie pasuje, wszyscy są szczęśliwi, wszyscy naokoło widzą też, że para małżeńska szkipi szczęściem i nie trzeba niczego udowadniać nikomu. I wtedy takie małżeństwo z błogosławieństwem przynosi spokój, szczęście, rozwój. Sukces, sukces w małżeństwie nie polega na znalezieniu właściwej osoby, tylko na robieniu właściwych rzeczy. W małżeństwie ważne jest, najważniejsze jest ustawienie priorytetów. I, i to ustawienie priorytetów od pierwszego dnia pożycia małżeńskiego to jest, jest sprawą najważniejszą I, i Bóg jest fundamentem sakramentu małżeństwa wynika to z przysięgi wynika to ze słów, że tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogącej w Trójcy Jedyny i wszyscy święci prosiliśmy samego Boga o to, żeby pomógł nam wytrwać w, tej trudnym, w tym trudnym zadaniu, bo miłość małżeńska jest trudna i oferuje nam swoją pomoc i, i Bóg jest tym jedynym fundamentem, na którym opieramy nasze małżeństwo. Na, na drugim miejscu, mógłbym powiedzieć, że na pierwszym miejscu w tych relacjach ziemskich to jest najważniejszą osobą, to jest moja żona, twój mąż, twoja żona. Dzieci są na trzecim miejscu, dzieci są gośćmi w naszym małżeństwie, dzieci odejdą kiedyś. Dalsza rodzina, rodzice teściowie, teściowie na, na, na czwartym miejscu, tak? i tutaj często, często, często stawiamy teściów gdzieś na, na, na tym pierwszym, drugim miejscu i, i, i jest to przyczyną też y, nieporozumień, tak, konfliktów przyjaciele, na piątym miejscu, znajomi. Co teraz robić, żeby nasze małżeństwo było y, dającym szczęście, dającym błogosławieństwo. No tak, tak, tak, tak, takim na, na, najprostszym takim y... To jest list, lista rzeczy, które, które, które trzeba robić, żeby, żeby to nasze małżeństwo było, wzrastało, nasza miłość małżeńska, żeby wzrastała. To jest y, codzienna modlitwa małżeńs małżeńska, wspólna modlitwa. Niech to będzie... Niech, niech, niech małżonkowie uczą się tej modlitwy. To, to, nie jest tru, to, to, to, to wydaje się trudne. Jeżeli, jeżeli wynieśliśmy z domu, z domu naszego rodzinnego, że nasi rodzice modlili się, widzieliśmy to, to, to, to, to, to, to, przychodzi, będzie, łatwiejsze. to będzie łatwiejsze. Tak jak w naszej sytuacji, w naszej sytuacji, myśmy nie, nie, nie pielęgnowali, nie prowadziliśmy wspólnej modlitwy małżeńskiej. Nie, niech to będzie na początek, niech to będzie pięć minut, nie, jaki, jakiś to czas rozmowy no wspólnej, jednym zdaniem. Wspólny udział w mszy świętej i Eucharystii. Chodzi o to, żeby, żeby, żeby razem, wspólnie w niedzielę y, y, uczestniczyć w Eucharystii. Nie starać się... Nie, że mąż tam na, na, na, na inną godzinę, żona na inną godzinę, dzieci jeszcze gdzieś tam na inną. Chodzi o to, żeby pielęgnować to, to wspólne uczestnictwo. W miesiącu, raz w miesiącu we wspólne intencje Eucharystia. Zobaczcie, jaką mieć komunikację, żeby uzgodnić wspólną intencję tak. raz w miesiącu. Noszenie obrączki. Może nie będziecie mogli tego uzgodnić, znaczy, że macie problem z komunikacją. To jest sygnał alarmowy, który mówi, ej, macie problem. Noszenie obrączki, widzialny znak niewidzialnej łaski świętowanie każdej rocznicy ślubu, odnawianie przymierza, to myśmy w naszym małżeństwie to, to, to, to tak, tak naprawdę to, to pierwszy raz celebrowaliśmy 25 rocznicę ślubu. W no, maju tego roku. Przed ołtarzem msza z odnowieniem przysięgi małżeńskiej, ale lepiej późno niż wcale. I, i, i, i tak, sobie, tak sobie wspominaliśmy Boże i, i Mogliśmy to robić od, od, od początku naszego małżeństwa, ale jakoś to tak uciekało tam, żeśmy nie przywiązywali wagi, a to jednak to przypominanie o, o tej miłości, o tym, że, że Bóg nas wspomaga, że jest z nami, że nam błogosławi w każdym dniu, to, to, to, to jest bardzo ważne. Nieustanna modlitwa za współmałżonka. Błogosławienie małżonkowi, ta modlitwa to daje to, że... że, że bo, prosimy Boga i błogosławimy naszego małżonka. Jest, tak. mhm. Wspólny udział w rekolekcjach. No już to... wiemy, że raz do roku trzeba jechać razem. Jednak trzeba, trzeba tej wiedzy nabierać, bo małżeństwo to jest instytucja, <śmiech> gdzie, gdzie, gdzie dużo dziedzin nauki uczestniczy. To, to, to mamy komunikację, mamy Mamy ekonomię, bo, bo najwięcej tych, tych, tych problemów naszych, przecież na, na tle finansowych, ile jest konfliktów w małżeństwie, które nierozwiązywane prowadzą do, do, do, do, do rozwoju. Myśmy tego nie potrzebowali, ale z zewnątrz dla rodziny był czas yy, sprzyjający. Konflikty na tle wychowania, wychowania dzieci też, w, jakim, w, jak, w jakiej kulturze teraz, jaką świat nam, daje nam kulturę, jakie, jakie rozwiązania, które są całkowicie sprzeczne z Bożym zamysłem. To, to, to wszystko wymaga od nas tego, abyśmy, no to spotkanie tutaj też jest dowodem i tu, tu, tutaj uczycie się i, i, i nabywamy tą wiedzę, tak? Teraz Miłość. kilka słów o miłości miłość. Y, wielu ludzi, wielu małżonków y, y, stawia jak, jakby... No są zakochani, są zakochani, zauroczeni sobą i, i, i przysięgają sobie w oparciu o to, o to, za, o to, o to zakochanie. Ale, ale o to zakochanie, o, o uczucia, które, które pulsują, które buzują i, i nie, widzą, nie widzą tej perspektywy 30-40 lat, nie widzą tej perspektywy pojawiających się Problemów, które są w nas, wskażenie yy, grzechem pierworodnym, tych problemów, które, które napływają dnia codziennego, z zewnątrz, problemy relacji. I, i, i nie, nie rozumieją tego, że miłość, miłość to jest postawa, to jest decyzja. Miłość, miłość jest szczytem wolności. Ja, ja decyduję się w mojej wolności, którą Pan Bóg mi dał, decyduję się na to, że biorę Ciebie żoną, biorę Ciebie mężu w darze. I, I obiecuję Ci to miło, że będę wzrastał, będę Cię szanował, y, będę Cię wspierał y, y, przez 30-40 lat, jak będzie dobrze i też jak nie będzie dobrze, bo przyjdą takie dni, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie będzie znudzenie, będzie... Be, be, być wolnym, to, to, to kochać na zawsze. Bóg dał mi wolność, bym, bym mógł zobowiązać się do miłości na zawsze i to zobowiązanie realizować, a, a dojrzała miłość, to, to, to budowanie miłości małżeńskiej prowadzi do, do, do budowania takiej dojrzałej miłości, że to, ta miłość była, była ofiarna, niesamowicie mądra, tylko z Tobą i na zawsze. Najpiękniejszą, miłość jest najpiękniejszą postawą człowieka do człowieka. To jest taki, taki mój sposób, Twój sposób odnoszenia się, się do współmałżonka że chce Ci się żyć nawet w najtrudniejszych w skrajnych życiowych sytuacjach. To jest to wsparcie, które mąż czy żona da, daje, daje, daje małżonkowi. Masz radość życia, czujesz się bezpieczny, chroniony, chroniony tu, tu, tu, do mężczyzn, do mężów. Jesteś, jesteś ochroniarzem, ochroniarzem swojej żony. Czujesz się szanowany, wspierany, rozumiany i motywowany do roz, rozwoju. Abyśmy się wzajemnie motywowali i wspierali w, tym, w, tym, w tym naszym budowaniu tej dojrzałej miłości i y, miłość, dojrzała miłość ma, ma bogaty repertuar y, Będzie ma te... za pieczkę. i y, do czego mamy dążyć? do takiej miłości, jaką Jezus okazuje do nieodwołanej i mądrej ludziom szlachetnym okazywał miłość radośnie, czule rozgrzeszał, wspierał, odwiedzał, uzdrawiał przykładów mnóstwo Błądzącym, błądzących twardo upominał albo się nawróci, albo marnie zginiecie krzywdzicieli broni. Bronił się przed nimi. Tylko jednej sytuacji tego nie zrobi, ale to dla naszego dobra. Do podłych i cynicznych publicznie damaskował plemię żmijowe groby pobielane, kochający najbardziej tak jak święty Piotr powierzał im losy całego świata. Słuchajcie, tak ma kochać współmałżonek. Jeżeli mój współmałżonek błądzi, to ja mu o tym mówię. Jeżeli mój współmałżonek stosuje przemoc, to ja mówię temu stop. Aż do wyprowadzenia się, do wezwania policji, sądu, powiedzenia wszystkim w koło, jeżeli to jest jedyny sposób uratować to małżeństwo. No i właśnie. Kryzys greckiego zaczął wybór zdecydowanie i zmaganie się. Jest częścią naszego życia. Myśmy byli zdziwieni naszym kryzysem. Myśleliśmy, że nie będziemy nigdy kryzysu. Jakieś takie naiwne przeświadczenie, że nas to nigdy nie spotka. Każdego spotyka. Jest częścią życia. Nawet jeszcze okazuje się, że jest czymś, czymś prorozwojowym. Spodziewanym. Czy macie taką świadomość, że jest spodziewany? Będzie wymagał zmian i podejmowania nowych wyzwań i nowych zadań. Wczorajszy, dzisiejszy rozwój nasz, tu, twój, mój Wystarcza tylko na dzisiaj. Jutro trzeba będzie wstać i zacząć od nowa. Jak głęboki będzie ten kryzys, czy to będzie tylko trudność, którą trzeba pokonać. Tylko mały płotek do przeskoczenia, czy wielkie ogrodzenie 3 metrowe, to już zależy od nas. To już na to mamy wpływ. Jak to przyjmiemy, co z tym zrobimy. Kryzys wpływa na dany układ tak, że zawsze trwają w nim zmiany. I rezultatem tych zmian będzie jakoś, jakościowo nowa struktura, ale w tym układzie istniejącym. No właśnie, jak z tego wychodzić? Wychodzenie z, wy, wychodzenie z kryzysu to jest, to jest decyzja i on pojawia się, ten kryzys w małżeństwie pojawia się od samego początku małżeństwa. Łączy się, już mam, łączy się kobieta z mężczyzną, Różnica między kobietą i mężczyzną. Może to być kryzys w komunikacji, w niespełnionych oczekiwaniach i, i, i, i gdy, ten, gdy ten kryzys jest, nie, konsekwencji nie ma w postaci odsunięcia się małżonka, czy wyprowadzenia, to, to są proste rozwiązania. Usiąść i porozmawiać. Najczęściej wychodzi jeden współmałżonek, tak, który, który czuje się pokrzywdzony. Może wystarczą zajęcia z komunikacji, może rozmowa z psychologiem, może rozmowa z księdzem. Należy podjąć decyzję i nie wpadać w panikę, bo, bo wpadamy w panikę i, i, i tracimy zimną krew i... Wtedy podejmujemy głupie decyzje. Ten strach, ten strach nam jakby nas ogarnia i, i nie, nie widzimy tej, tych rozwiązań, tych rozwiązań, które, które, które są dostępne teraz u nas w naszej rzeczywistości, tak? Można do poradni się udać i, i, i, i zacząć jakieś, jakieś kroki, które, które pozwolą, że, że ten drobny kryzys jakby zwycięsko przejdziemy. Zachować zimną krew. Stawiać małe kroki, tak? Stawiać małe kroki, bo, bo w obliczu tego kryzysu to od razu widzimy takie, taką wielką przeszkodę i, i co tu zrobić? To szczególnie w, tym, w, tym, w takim kryzysie nagłym, tak? Gdzie, gdzie mąż czy żona dowiaduje się, że, że współmążonek zdradził. I świat się wtedy wali. Świat się wali i Albo pierwsze doświadczenie przemocy. Tak. Ta. Modlić się, modlić się. To, to Pan Bóg nie jest czarodziejem, Pan Bóg nie rozwiąże tych, tych problemów, ale to wejście w modlitwę, tą rozmowę z Panem Bogiem powoduje, że, że otwiera się taka przestrzeń ciszy, w tak, której, której Pan Bóg, spotkamy Pana Boga, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie ten strach, który jest z zewnątrz, możemy Panu Bogu oddać te wszystkie nasze uczucia co, co, co, co, i te obawy, pani, o, tym o czym Pani mówiła. Zas, Zasięgnij zasi rady. Zasi no właśnie, gdzie zasięgasz rady? Czy zasięgasz zasi zasi rady? rady u kumpla, który dopiero co się rozwiódł i, i od panieki do Pani skacze? Czy, czy szukasz rady w tym kierunku, w którym Ty chcesz, żeby Twoje małżeństwo poszło? Czyli zobaczcie, jeżeli masz decyzję Moje małżeństwo będzie trwało cokolwiek się zdarzy, z mojej strony ja dotrzymam przysięgi małżeńskiej, to będę szukać rady u osób, które mają podobne zdanie. Udziałaj z Duchem Świętym, to, to, to my chrześcijanie, my chrześcijanie to, to, to, to, to wiemy o tym, tak? Mamy siedem darów Ducha Świętego i... i, i Mamy i z... wybór tylko w dwóch kierunkach. Albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. Ja zawsze myślałam, że gdzieś się strzeci, że się gdzieś przemknę, wiecie, pomiędzy jednym a drugim. Nie, nie da się, próbowałam, nie da się, możecie próbować, próbowałam 15 lat, nie da się. Więc Albo błogosławieństwo i uwielczysz przesłanie świętego Romantu w tym, że, że, że, że, że, że jest coś takiego tchnienie Ducha Świętego, że jest w stanie, że jeszcze wieczne, że to jest tylko droga yy, i z Panem Bogiem może być niesamowicie fajna. Albo przekleństwo i uwierzysz w to, że tak, trzeba się chronić, schować te strzały, które, taki jest świat, trzeba tylko myśleć o sobie, trzeba tylko szukać dla siebie szczęścia. Uwierzysz w te zranienia, które masz z dzieciństwa i które Ci się nagle odezwały w małżeństwie. Te wszystkie rzeczy, które Ci się zdarzyły w małżeństwie, przerodzą się z zwykłych konfliktów w urazę. I te wszystkie złe słowa, które padły po prostu Cię przywalą jak wielka góra a ty podniosłeś i mówisz, no to teraz tylko mogę liczyć na siebie. No i dlaczego to takie No Bo jak pierworodny mówisz, to to zranienie pierworodne i to, to zranienie, które fajnie y, ksiądz Dziewiecki nazywa podłoga jest leciutko pochyła. I tak jak się nie rozwija, tak się leciutko po nim Tak tylko w dół. I... Wystarczy nic nie robić, nie trzeba małżeństwie się kłócić, wystarczy, że małżeństwo się nie rozwija, nic nie robić. To przy obecnym yy, ataku na małżeństwo, co 30 lat temu w jest koncept przewidziałem przewidział Paweł II, opisywał to, zapraszam do lektury, yy, to teraz się dzieje. Jest atak na nasze dzieci, wybierz sobie płaci, jaką chcesz, jest atak na małżeństwo, tak? może być jedno kłóciowe, tak? Niedojrzałość, brak rozwoju indywidualnego, duchowego i intelektualnego, różnice między mężczyzną i kobietą. Tutaj polecamy Marka Gungora, fajne przez siebie do lepszego małżeństwa. Można się świetnie pobawić, ale przy okazji czegoś się można go nauczyć. Ocenianie współmałżonka po czynach, siebie po zamiarach i intencjach. Ja chciałam dobrze, no tak wyszło, jak wyszło. A on zawsze źle Brak przebaczenia. Bo to jak to jest to? Jeden palec pokazuje wskazujący na współmałżonka, a odwróćcie dłoń. A odwróćcie dłoń. Trzy, trzy, trzy na... będą wskazywać na was. Właśnie, wskazanie palca na współmałżonka. No i nie zapomnij, że mamy jeszcze tego wroga, który krąży i fajnie, że go w książce miłości i Wojna nazywa małymi listami. Które się wkładają w małżeństwo. Ty zawsze, ty nigdy, bo zawsze przez ciebie, a ty znowu, ba, twoja mama. Jak już się zaczyna twoja mama, już wiecie, lepiej uciekać. wtedy. Kryzys mówi, zbudź się o śpiącej, i powstań z martwych. Dlaczego? Bo zostaliśmy stworzeni, by żyć w świecie piękna, zachwytu, intymności i przygody po wszystkie dni. I to wiemy, każdy z nas dziś głęboko to wie. Dlatego wy, harcerze, mamy też cztery córki, wszystkie są harcerzami, e, e, i, wiem, że one to też uwilgają, dlatego robią harcerstwo, dlatego robią coś za free i, i, i zasuwają z tą młodzieżą widzę, że mają z tego niesamowitą frajdę, właśnie dlatego. Ale jeżeli się otworzymy na kogoś i wybieramy miłość, to tutaj, na tym świecie zostaniemy zrani, to jest normalne. Jeżeli przyjmiesz to za normę, że tak będzie, że będzie, będą przychodziły strzały z zewnątrz, tak, to, to tak będzie. No i ten wybór miłości nie może być jednorazowy. To nie musi być tylko przy ślubie, i potem przecież. Powiedziałem raz, że cię kochamy, to nie muszę tego powtarzać. Często panowie tak mówią. Ale codziennie go ponawiamy. A tym bardziej, kiedy jest źle. Jak on mnie wkurza, ale. Wybieram go nadal, tak? Zaczynamy od siebie. Bardzo ludzie, którzy przychodzą do poradni czy do wspólnoty, to czasami pół roku zajmuje im zrozumienie, że trzeba zacząć ratowanie małżeństwa od samego siebie. Dlatego, że tylko na siebie mamy wpływ. Często już tego drugiego małżonka nie ma, albo nawet jeżeli jest fizycznie, to nie ma go już mentalnie. Opieramy się wtedy na Bogu na skalę i możemy wtedy zaufać. Nawracamy się, ratujemy, nie walczymy. Dlaczego? Bo wtedy zawsze oboje jesteśmy wygrani. Ratownik, żeby walczyć najpierw musi być sam, silny, bezpieczny. Każdy zwykły ratownik pogotowia wam to powie, wy też jesteście po kursach, to wiecie. Najpierw ratownik musi zobaczyć, czy jest w bezpiecznym miejscu i jest w stanie tego kogoś wyciągnąć. Dopiero jak stoi na skalę, jest bezpieczny, może kogoś uratować. Tego uczymy. E, osobisty i znowu zobaczcie. I znowu trzeba samemu pompować i robić. Wymagać od siebie, choćby inni nie wymagali. Zawsze tak Jan Paweł II mówił. E, dokładnie tak jest. Często ludzie mówią, co ty, odpuść sobie. To się już nie zdarzy, nigdy to. E, no właśnie i ten prezent, o którym mówiłam, którego ja nie rozplakowałam przez 21 lat. pośród mnóstwa prezentów ślubnych jest tak jeden malutki, w w pudełeczku. To jest łaska sakramentu małżeństwa. Ja e, nie wiedziałam, że on to jest taka moc. To jest siła, siła zdolna do odtwarzania sakramentu w każdej sytuacji. Macie to, macie to. Po to się śleduje, do ślubu, żeby przypomnieć sobie, ale ja mam łaskę sakramentu, ale ja mam tą tajemną broń, tak? tajna broń. E, jak to działa? Powoduje ona otwarcie się jednego współmałżonka na działanie łaski sakramentu małżeństwa i wtedy rozpoczyna się proces udrowienia. Zobaczcie, potrzebujecie tylko siebie. Na razie nie potrzebujecie współmałżonka, jeżeli jest... Trzeci dzień macie ciche dni, albo dziesiąty, nie wiem, miesięczny różnie, tak? To zaczynacie od siebie, to wy się otwieracie na łaskę sakramentu to zaczynacie od modlitwy, od błogosławieństwa, od tych, które musicie zrobić, bo on, na razie obydwoje udajecie, że to ja miałem rację, nie? Bóg naprawia, na, przypro, wtedy dopiero uzdrawia najpierw samych małżonków pojedynczo, a dopiero potem ich razem lepiej. Dopiero potem ich razem lepiej. Ja wspólnotę znalazłam w 2009 roku. E, zaraz szybciutko e, napisałam do Szkocji mężowi, że coś odkryłam, bo on przedtem zaraz po rozwodzie, pamiętam, wydzwania do mnie nocami i mówił, Mirka, to nie tak miało być. Ja się pytałam jak? Nie wiem. No i to się odczep. Nie? I kiedy czytam, a tam cały rozdział jeden, który jest z książek, to nie tak miało być. Oj, coś się kurczę zastanowiłam. Nie? To czemu to nie tak miało być? Nie? I wtedy ta łaska sakramentu zaprasza, Panów zaprasza najpierw jedną osobę do powrotu, do, do tej pierwotnej miłości, do tej łaski sakramentu i dopiero potem drugą. Nawet jeżeli przychodzą do nas do poradni małżeństwa albo przychodzą do smuty małżeństwa i oboje deklarują, to i tak nie wiem, który pierwsze zacznie pracować nad sobą. Czasami ten, który przyszedł i przyciągnął na siłę drugiego, najczęściej Panowie nie chcą przyjść, to, to, to, to czasami się okaże, że to właśnie Pan pierwszy zaskoczy i zaczyna pracować nad sobą, zaczyna coś robić. Także to jest różnie, Pan Bóg różnie wybiera. Hmm. Do, do którym mam może 15 minut? To muszę powiedzieć, bo dla mnie to było 40. wielkie odkrycie. Ile? 41. Jeszcze, 11.45. To 11.45. Spokojnie, tak. to to <laughs> etapy wzrostu miłości małżeńskiej. Słuchajcie, dla mnie to było niesamowite odkrycie. To jest koncepcja Francuza, nie powiem Wam nazwiska, bo nie pamiętam. I jeszcze nie dodzwoniłam się do tej dziewczyny, która mi kiedyś podała, jaki to autor. W każdym bądź razie, Ksiądz Jaworski, przez psychologów chrześcijańskich, właśnie te, te etapy wzrostu miłości małżeńskiej, tak zostały opracowane. Bardzo mi się podobają. Wy ich dla mnie bardzo, bardzo dużo. Pierwsze etap miłości to jest zakochanie i taka zależność, wiecie wszystko nam się podoba, nawet jak kika i macha nogą, wszystko nam się podoba, potem te same rzeczy będą nam za trzy lata już się nie podobały, jak on tak może w ogóle, co to za obrzydliwość, nie? zakochanie jest po to, żebyśmy mogli być w stanie takie zauroczenie, takie Klapki na oczach tak mocne, żebyśmy byli w stanie oderwać się od swojej rodziny pierwotnej. Bo gdybyśmy. Yy, znacie takie osoby, które po 30 zaczynają kogoś szukać. To już mają tyle, ale nie ten, bo to, bo to, bo to, bo tamto. Tak, bo przestały działać klapki. Ale zakochanie jest po to, właśnie, żebyśmy my mogli kogoś wybrać. To wy, wy, wybranie nie jest takie całkiem yy, totalnie świadome, prawda? Yy. Najczęściej na tym etapie bierzemy ślub najczęściej. No i tak. I w życiu się zaczyna. Kołderka się okazuje za krótka. i ja tu, no i to i przyciąganie. Pierwszy kryzys. Okazuje się, że to co ta osoba miała nam dać, bo z takim przekonaniem, mimo że wszyscy mówią, że będą dawać miłość, bo tak łatwo w tym momencie zakochania dawać miłość i brać też. Ale kiedy skończy się zakochanie, to już będziemy chcieli tylko brać. I wtedy rozpoczyna się drugi etap, który nazywamy walką o władzę. Takie pewne uniezależnienie, u nas była dosyć ostra walka o władzę, my obydwoje chcieliśmy zmężyć w piersi. Jakim cudem nam się teraz udaje razem prowadzić konferencję, to, to jest łaska niesamowita. Słuchajcie, jak macie kryzys, to mówi, aha, moja miłość przychodzi na wyższy etap. Nic złego się nie dzieje, normalne. Mam kryzys, czyli moja miłość wejdzie za chwilę na wyższy etap, ale ten jeden warunek, muszę pracować nad sobą. Kiedy to, tutaj też bardzo dużo osób już odchodzi, kapitulują, poddają. Nie, to jest normalne, że taką kołderka jest. Uświadamiamy sobie, że nie wszystko dostaniemy od tego. Wszystkie rany od tatusia, od musi, ta druga sama nam nie zalepi. W każdej kobiecie jest tak ogromny pokłady, taka studnia bez dna, miłości, pragnienia miłości że choćby mężczyzna był yy, niesamowitym mężem i robił wszystko wedle podręcznika i, i super, to i tak tego nie zapełni. Jeżeli kobieta nie zwróci się do Boga o zapełnienie tej studni mąż część zapełni, ale całej nie. Jeżeli ty, kobieta, nie zwróci się do Boga o zapełnienie tej studni to będziesz cały czas żyła w tym przeświadczeniu, że coś jest nie tak, że, że on mnie tak do końca jest nie, tak. nie kocha mnie. Następny etap to samo aktualizacja, niezależność, już tak, tak, jesteśmy oddzieleni na takim poziomie już jest kryzys albo straciliśmy nadzieję, że kiedykolwiek będzie tak jak na początku, że mówimy dobra, to w takim razie no nie ma co innego robić, trzeba się zająć sobą. Tu ludzie na przykład idą na drugie studia, nie wiem, oddzielają się. Znacie takie pary, które mieszkają razem i wiadomo, żyją czy nie, ale to nie jest źle, jeżeli tylko wezmą się za siebie, będzie dobrze. I pamiętam, kiedy ja pierwszy raz widziałam ten, te etapy wzrostu miłości małżeńskiej, to byłam już w Sycharze na kolekcjach. Mój mąż był daleko i się śmiałam, bo że był na tym etapie zakochania, a ja już coś tam robiłam dla siebie, tak? Byłam na tym, na tym, na tym samym aktualizacji. Do tej dziewczyny co powiedziała, ale słuchaj, on ja jak on przeskoczy potem te dwa etapy. Ona mówi, nie wiem, łaska Boże. Faktycznie tak jest, że jest niesamowitym przyspieszaczem. Kiedy już, szczególnie u Panów, zmieni się sposób myślenia, to jest 180 stopni, ciach, wektor w drugą stronę i jazda do przodu w, tak, w takim szybkim tempie. Mnie zabrało to 3 lata, mojemu mężowi może pół roku. Tak. Obecnie teraz jesteśmy z mężem na tym etapie, żeby nie być gołosłownym, współtworzenia i współzależności. Niby coś podobnego do zakochania, ale my już wiemy, że pierwszym dla męża i pierwszym dla mnie jest Bóg. A ta osoba jest na drugim miejscu i jeżeli mi coś daje, to super, ale to ja mam coś dawać. Jeżeli wspólnie do jednego kotła dajemy, to, to zawsze jest pełno. Zawsze jest pełno. No, a to już tam będzie w niebie. <grych> Cały czas oczywiście mamy małżeństwo to jest ten trójką, to ta trójca, o której mówiliśmy, mała trójca na ziemi. Takie odbicie, yy, odbicie yy, trinitalnej miłości Boga najdoskonalszą taką trójcą. Była święta rodzina. A my mamy się po prostu do tego ideału zbliżać. No, brakuje takich, może mówić, że brakuje takich dwóch małych taterników wspinających się do góry, włączonych taką liną, Nasz ksiądz, kiedy rozpoczynaliśmy ogliska w Gdańsku, porównał małżeństwo do dwóch taterników wspinających się po górach, a na górze tą potrójnie splecioną linę. Trzyma Bóg, więc spoko. Był taki czas, że w naszym małżeństwie obdwoje zwisaliśmy tam. E, e, zwisaliśmy na tych linie. W końcu, jak spotkałam się, zaczęłam się wspinać. A z tyłu mój mąż. A teraz to już nie wiem, kto jest pierwszy. Czasami mąż prowadzi, czasami ja. Ale wspinamy się oboje. I jest niesamowicie. Jest lepiej, niż jak byliśmy zakochani. I jak mi się wydawało, że Właśnie, żyli długo i szczęśliwie, jak w bajce, nie? I teraz troszkę o komunikacji. List do Efezjan, chcę tylko zwrócić na, na dwa ostatnie zdania. Jest książka Miłości i Szacunek i Język Miłości i Szacunku Egericha, która opracowuje całość tego listu. Ja byłam zdziwiona. Kiedy odkryłam to, że nareszcie mogę robić coś, co mój mąż mówił, że go nie szanuję. Ty mi tak nie szanujesz, ty mi tak. O co mi chodzi? Tylko tym? że go kochać, a nie szanuję, o co mi chodzi? Aż właśnie czytałam tą książkę i w cytacie, Lisie do Efezjan, jest coś takiego. W końcu, więc niechaj każdy z Was tak miłuje swoją żonę, jak siebie samego. Mężowie mają zadaną miłość, bo nie potrafią tego okazywać ani kochać. Tak jakby żony chciały, nie? A żony niechaj się odnoszą z do swojego męża. Szacunek, Panie. My myślimy, ja też myślałam tak, że szacunek to jest coś, na co trzeba zasłużyć. Myślicie Panie tak? Na no, szacunek trzeba zasłużyć. Nie, prawda. Właśnie nie. Tak jak na miłość nie trzeba zasłużyć, bo mamy ją bezwarunkowo, to mężowie, dla nich w słowie miłość 80% to jest szacunek. W naszym słowie miłość 99% to jest miłość, a tam 1% to szacunek. A u nich on, troszeczkę odwrotnie. Większość to szacunek. No właśnie, to mi się przypomniało z, z, Gór, z Górgoła, tak? Mhm. To jest. No. Święty Paweł był świetnym psychologiem. Już wtedy wiedział, że, że kobieta potrzebuje miłości, a mężczyzna szacunku. Mhm. I też tutaj o to poddanie, to, to mężowie. No ja też tak postępowałem, że, że tak jakoś błędnie to rozumowałem, że żony bądźcie podane swoim mężom. To nie oznacza to, że mężowie czyńcie sobie żony poddane. To, a, my, a my mężczyźni, wielu mężczyzn, mężczyzn właśnie traktuje to w ten sposób, że, że czyni sobie tą, tą małżonkę poddaną. A to wynika, wynika z tego, że małżonka, to słowo poddane, to, to, to, to, to ma takie odniesienie konkretne tak jak Kościół jest poddany Chrystusowi, a Chrystus jest doskonałą miłością. Jeżeli ja będę upodabniał się, czy już upodabniał się do, do tej miłości, którą, którą daje Chrystus, to, to nie zabiegasz o to poddaństwo, tylko to, to, to, jakby, to jakby wynika z tej, z tej głębi miłości. A my mężczyźni często w naszej niedoskonałości, w naszym egoizmie staramy się... Staramy się, się, się uczynić naszą małżeństwem pograną. te cytatki tak? po Pisma Świętego i biją nas po głowach. Przecież w Nie... Piśmie pisze. my bądźcie poddane melde. Tylko to pamiętają z Pisma Świętego. Wracajmy do tej miłości i szacunku. Każda para małżeńska znajduje się w jednym z trzech kręgów zawsze. Albo w błędnym kręgu, albo ożywiającym, albo wynagradzającym. Błędny krąg bardzo łatwo. Jeżeli... On mi nie okazuje miłości, to ja reaguję bez szacunku do niego. Jeżeli ja reaguję bez szacunku, on reaguje do mnie bez miłości. No i mamy taki kołowrotek jak chomik. Pytanie, które z nas pierwsze wyskoczy z tego kręgu. Najczęściej mówimy, a czemu on nie wyskoczy? Albo ona. Ja już tyle razy wyskakiwałam, przepraszałam czy coś tam robiłam. Niech teraz jest jego kolejnie. Takie coś prowadzi do coraz szybszego rozpędzania się tego błędnego kręgu. Co zrobić, żeby z niego wyskoczyć? No. Trzeba się zdecydować znowu, samemu to zrobić, samemu wyskoczyć. Można czekać na tam. Ja znam małżeństwa, które milczą od 9-10 miesięcy. No, to jest poważny kryzys. Jeżeli małżeństwo z sobą nie uzna, to też jest błędny krąg. Milczenie. Karanie milczeniem, które się przerodziło po 30 latach małżeństwa, w 9-miesięczne milczenie. I żadne nie powie pierwsze. Wyobraźcie sobie coś takiego? To już taki ekstremalny nie? i ożywiający krąg. Jego miłość, okazywana żonie, motywuje ją do okazywania jemu szacunku. Więc żeby wyskoczyć z tego błędnego kręgu, wystarczy robić coś, co potrzebuje ta druga osoba. Czyli mąż żonie stara się okazywać miłość. Jak nie wie jak, to idzie gdzieś się tego nauczyć, Zapraszamy na nasze strony i tak dalej, na kursy, na rekolekcję. Ofert naprawdę jest w czym wybierać, I ja nie rozumiałam, co to znaczy szacunek, w jaki sposób mój mąż, co mi się wydawało, że ja okazuję że ja coraz więcej dawałam mojemu mężowi miłości, a on coś stwierdził, że go nie szanuję. Musiałam gdzie nauczyć, co to jest szacunek dla mężczyzny, co to oznacza w ogóle to słowo, przetłumaczyć to, tak jakbyśmy mówili dwoma różnymi językami. Jeżeli Ty chcesz wyskoczyć z błędnego kręgu, zaczynasz okazywać mężowi szacunek. No najle najlepiej to chyba własny przykład. Ja pamiętam, że na tych rekolekcjach było zadanie wypisz, yy, za co szanujesz swojego męża. Moja pierwsza odpowiedź za nic. A przełóż do mnie, no to w takim razie przed czy sakrament i chociaż z jedną rzeczą wróć. No i tam poszłam. No i jedną rzecz w końcu mi się, "A mogę go szanować za to, że jest dzieckiem Bożym, odkrycie. Ale w momencie, kiedy to powiedziałam głośno Otworzył się worek rzeczy, za któremu wesznąć mojego męża, więc ja zadowolona, że zadanie odrabiam, więc szybciutko przepisałam. Kilka dni później mąż do mnie dzwoni na Skype i mówi po co mam wracać? Tak mnie nie szanujesz, a ja wtedy ciach! A ja mam listę gotową i prawdziwa była. I mąż wiedział też, że to jest prawda. Zrób taką listę, za co szanujesz męża. Mężu zrób listę, jak okazywać miłość swojej żonie. Ale czasami są takie sytuacje, że nawet jeżeli ta druga strona, to u nas sycharki tak często mają. Rok, pół roku okazują cały czas żonie szacunek, żonie miłość, mężowi szacunek, a tu nic. Są tak głębokie rany w tym małżeństwie, że musi jeszcze wyjść tak zwany krąg wynagradzający. I dajemy bez końca miłość i szacunek. Bo okazywanie miłość Okazywanie miłości daje błogosławieństwo temu małżeństwu, okazywanie szacunku daje błogosławieństwo i ludzie to robią latami, nie wiem ile znacie takich co czekają, ja znam tu siedzi taki co czeka ponad 15 lat na żonę, ja znam takich co czekają po 20, panowie czekają czystości, Czy to jest możliwe, ale czekają nie czekając, to znaczy pracują na sobą, rozwijają się, są szczęśliwi, Yy, mają zainteresowania, nie wiem co jeszcze robią. Różne rzeczy. Musielibyście z nimi porozmawiać, dzisiaj będzie okazja porozmawiać potem w kuluarach, ci chcieli wiedzieć. Yy, zawsze, nigdy nie jest za późno na rozwój małżeństwa. Nawet jeżeli zostałeś sam, jeżeli jest jeżeli myślisz, że już nie ma szans. Jest to możliwe do realizacji przez jednego małżonka. Drogą jest przebaczenie i pojednanie. Mnie takie słowa na początku, jak weszła na sychar uderzyły. Ksiądz biskup Karnikowski, gdzieś znalazłem jego cytat, który mówi coś takiego: Zbóż mur po swojej stronie. Ja Okej. Okay. Cegiełka po cegiełce. Czyli najpierw trzeba rozpoznać, co było tym murem między mną a mężem. Co trzeba zrobić. I po prostu po swojej stronie. Już zawsze mur jest o połowę po trzy, Nawet jeżeli tamto strona jednej cegiełki nie zdjęła, to ten mur już jest, już jest całkiem inny. Już jego konstrukcja jest naruszona. Już zły po jednej stronie nie może mnie zaatakować. Przez łaskę i przez przebaczenie przychodzi, przychodzi yy, ratunek, uzdrowienie do małżeństwa, jest możliwe zawsze. Teraz ten. No, puścijemy. Zabieganie o współmałżonka, także po ślubie. No Każdy z nas, z, nas, z nas pamięta, jak to było w narzeczeństwie, jak byliśmy zakochani, to potrafiliśmy, potrafiliśmy yy, nie wiem, kilometry do, do, do tej naszej narzeczonej deszczu, w śniegu, mówię to o sobie też, deszczu, w śniegu i, i na telefonie wisieć i listy. Myśmy w takim narzeczeństwie w takim czasie to, to listy pisaliśmy. Ja z randki to 6 kilometrów pieszo, gdzieś po śniegu potrafiłem biec do, do, do, do małżonki i, i, i teraz to, to zabieganie po, po, po ślubie no, jest, jest w ten sposób, że, że, że niektórzy, niektórzy mają tak, że że jakby moment, moment ślubu to nie jest, uważają, że to jest zwieńczenie, zwieńczenie jakiegoś okresu i już, już wszystko, wszystko, wszystko ładnie i tak to będzie wszystko wyglądało. A tu się za, zaczyna praca i, i taki, taki, takie, taką pierwszym punktem to jest, yy, szczególnie ja mam z tym problem, miałem z tym problem, że, że myślałem, miałem w myślach, że, że pewne rzeczy zrobię, powiem żonie jak jesteś piękna, kocham cię, z, z, z wiekiem to, to przychodziło trudniej, trudniej te, te słowa i, i, i po prostu my pomyślałem, ale, ale kompletnie zostawiałem to, to w swoich myślach. Potem dochodziło do tego, że, że te myśli to, to, to, to, to, sobie, to sobie konstruowałem przed telewizorem, tak? nogi wyciągnięte, pilot i, i sobie myślałem, co, jakim ja to wspaniałym mężem jestem i, i, i, i co, mi się, co mi się należy. I to jest bardzo ważne. Powiedz to. Powiedz, że jesteś piękna. Powiedz, doceń małżonkę, że, że no, no, jak wymyśliłaś ten obiad, no świetnie i, i, i w ogóle duży jest repertuar. Każdy z nas, z nas go ma. Jeśli pomyślisz o czymś wyjątkowym, zrób to. No właśnie, kiedy ja ostatni raz żonę do teatru za, zabrałem, no nie pamiętam i, i Co myślę o tym, czeka? myślę o tym, myślę o tym i o czymś wyjątkowym, ale to już teraz wiesz o tym, to jest coś innego wyjątkowym. nie doczekam. Pomyślisz o, o czymś wyjątkowym, e, z, zrób to. To jest decyzja i odpowiedzialność i zrobienie tej rzeczy, odważenie się na to. Jeśli chcesz czegoś innego, bądź tym. No i to jest bardzo trudna sprawa. Jeżeli, jeżeli masz żonę, która ba, lubi dużo mówić i tak sobie po sobie to, Dużo mówić i jest... I, Wiecie panowie o czym mówię, tak? No, no, no, no, no, no, no chciałbym jeszcze spokój, tak? No to, no, no to ja, ja się tego uczę, bo to jest u nas, u nas jest taki, jest taki, taki temat. I, I po prostu kiedyś było tak, no na żonę, no bo to, że gadasz, na ile będę tego słuchał, już kółko to samo, to ja chcę wnieść spokój. No to noszę ten spokój, tak? Spokojnie, wysłuchuję wysłuchać, może z, z, zaaranżować jakąś sytuację, może herbatka, może spacer, może, no, no to, to jest bardzo ważne, to jest, to, to jest istotne. Języki miłości, o. I tutaj z okazywaniem miłości, tu polecamy kobiety, książkę. kobiety Język mają, ułożyć. mają, to, to, co dla kobiety jest, jest, jest jakby, językiem miłości niekoniecznie jest dla mężczyzny. Tak? I tutaj to, to jest fundamentalna sprawa. to jest fundamentalna sprawa Mi się wydaje tak, że ja przyniosę żonie, żonie prezent co drugi dzień i tak dalej, ale ona w ogóle nie odbiera tego jako, jako, jako dowód miłości. Albo, że ja będę w ogródku w ogródku yy, tam robił dużo i tak dalej, to, to nie jest... Yy, i ja to robię z miłości dla niej, dla rodziny, i, ale, ale żona tego nie odbiera jako, jako miłość. Zrozumienie jej języka miłości na przykład dla, dla kobiety może bardziej takim codziennym językiem miłości, gdzie gdzie przyjmuje tą miłość jest to, że, że przechodzisz i, i, i nie wiem, przytulisz tą żonę czy posmerasz za łóżkiem i tak dalej. Może, może te, ten dotyk taki, taki jest tym językiem. Prezent, pomoc, czas. Na przykład są so, so, so, so, so małżonki, które lubią, żeby że poświęcić ten czas, żeby słuchać, usiąść i, i słuchać małże, małżonkę. No to, no to panowie, no, wyzwanie trudne, no ale do zrobienia. I, i, <reprogramu> który jest ten pierwszy i najważniejszy dla, dla, dla współmałżonka język miłości. Kochaj, tak współmałżonka by czuł się przez Ciebie kochany. Jego językiem miłości. Miłość cierpliwa jest. To wymaga tej cierpliwości. I też, te, też wychodzenia z tego ja swojego trzymaj egoizmu. Trzymaj. to, to, czy, jak to Dialog małżeński. Yy, trzy kluczowe prawdy. W małżeństwie jest, liczą się słowa i gesty. Szczęśliwe małżeństwo polega na okazywaniu miłości, czyli poprzez drobne słowa i gesty. Tak mało, a, a, a ile, ile zawiera się w tym całe nasze życie małżeństwo słowa i gesty. Małżonkowie nie są źli, są po prostu różni. Bardzo często, bardzo często tak. w komunikacji uważamy, że teraz druga Kobiet... to jest złośliwie. A to tak nie jest. Czy, czy i wiara w dobrą, w dobrą wolę współmorzonka? Skoro mąż, mąż, mąż, mąż chce, chce na, na, na logikę, to, to, to chce zrozumieć jakąś sytuację i, i czasami żona, że, że, że jakoś emocjonalnie reaguje, czy odwrotnie I, i naprawdę uwierzyć w to, że, że, że mąż ma dobrą wolę i żona ma dobrą wolę. Na przykład nie ma czasu. Tożsamość mężczyzny. Króciutko to, to... tożsamości mężczyzny i tożsamości kobiety, dlatego że, mhm, dlatego że y, troszkę inaczej praca wygląda nad, y, y, nad sobą mężczyznę, a troszkę w innym kierunku pójdzie... Szczególnie, szczególnie, szczególnie dla mężczyzn, to, to, to ja jako mężczyzna mąż, tak? wyzwanie dla mnie na teraz, bo to, jest, to nie jest łatwe, po siedmiu latach wróci, żona zostawia rozwód i tak dalej, przeżycia, ale to jest możliwe z Panem Bogiem i, i to się stało naszym udziałem I, i tym bardziej wyzwanie, to jest wyzwanie. To, to, to, yy... Odkrycie, odkrycie, ja szukałem wzorców, szukałem, szukałem takiej mocy, no, Panie Boże, kim Ty jesteś, ja, ja na Twój obraz chciałbym żyć, o tym mężem, takim jakim Ty chciałbyś, abym ja był i ja takie odkryłem dla siebie Bóg, kim jest mój Bóg, któremu ja służę, tak? dla mnie to taki Bóg jest, jest miłosierny, tak, ale taki najbliższy też dla mnie, dla mnie Bóg, Bóg wojownik, Bóg wojownik o prawdę, o miłość, o każdego człowieka. Y... Całym do, taki, takim polem, gdzie, gdzie ja czerpie czerpię wiedzę, czy, czy naukę, czy ducha tego, to, to jest e, Pismo Święte, Stary Testament, Bóg, który przeprowadził Izrael, który, który cała historia Dawida i innych, to, to, to, to, to jest dla mnie, jako do mężczyzny, to, tam jest siła i nauka. Ojciec, e, jako ojciec daj dzieciom przekonanie, szczególnie dla, dla, dla córek. Jesteś piękna, jesteś dla mnie ważna, dla syna. Dasz radę, dasz radę, masz wszystko, co trzeba. Czemu teraz młode dziewczyny tak szybko szukają partnerów? Czemu chłopcy młodzi, nie wierzą w siebie? Wy, wy pracujecie z młodzieżą, wiecie jak to jest. Nie wierzą w siebie. Szukają gdzieś po bokach, gdzieś, gdzieś na peryferiach. Jeżeli chcecie, żeby wasza córka nie szukała, nie wiem, dziwnych panów, to dajcie jej to przekonanie, że jest waszą siedźniczką, że jest piękna i poczeka spokojnie na tego wybranego, na tego, który doceni piękno. A syn musi mieć to przekonanie od Ciebie, że sobie da radę, cokolwiek się zdarzy. Bo taka sobie też daje radę. Jak sobie nie daje rady, to klęka na kolana i gada z tym, co jest od niego mocniejszy. Tu synu jest moc. Tu synu stąd ja biorę moc. I to zawsze powstaje. Choćbym był wszedł Ciemną Doliną, się nie bo to jest ten I Bóg, Bóg jako wojownik, walki o prawdę i, i, i o miłość, i o, każde, o zbawienie każdego człowieka, ale mężczyzna-wojownik na obraz Boga, mężczyzna-ochroniarz w małżeństwie. Najbardziej fundamentalna sprawa. Ochrona fizyczna, to jest łatwe dla nas do zrozumienia, wiadomo. Yy, ochrona duchowa. Z tym, yy, zaniedbanie tej ochrony duchowej to, to więzi w małżeństwie Pozwolimy, pozwalamy na to, żeby, żeby to zło, które jest z zewnątrz dopuszczamy. Tak? Jako duchowy lider, mąż ma robić wszystko, by Bóg był na pierwszym miejscu w rodzinie. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Finansowo. Dlaczego tu finansowo? Bo zaniedbanie finansów, problemy w finansach to, to, to jest źródło, źródło konfliktów i kryzysów zarządzasz, żeby wyjść z relacyjnie, relacyjnie mężczyźni strzeże w swój wzrok, język, no to wielu mężczyzn ma problemy. Oglądanie się tam za innymi kobietami, internet, te strony i, i, i tak dalej, to, to, to jest nagminne. Emocjonalnie pokazujesz żonie, że, jest, że jesteś, że jesteś twoim jest. numerem jeden na ziemi, a numerem dwa w sensie relacji Bóg, Bóg osoba, tak? Emocjonalnie. Tak jak widzisz fizyczne niebezpieczeństwo, tak samo chronić żonę i rodzinę przed atakami złego. Wyzwanie. Prosty przykład, Adam nie chronił Ewy. Nie? Stał sobie obok, nie zrobił nic. Dalej. Mężczyzna, by się zmienić, potrzebuje zmienić myślenie, ale żeby zmienić myślenie, my mężczyźni potrzebujemy autorytetu. Szukamy autorytetu i wzorca, Autorytet innego mężczyzny. Kapłan, stały spowiednik, kierownik duchowy nowa wiedza, nowe narzędzie lub traumatyczne wydarzenie dno. Mężczyzna na zrozumienie potrzebuje, żeby podjął jakąś decyzję, to potrzebuje to zrozumieć. Tak? Czyli potrzebuje nowej wiedzy. I to jest też wyzwanie dla nas, mężczyzn. Nowa wiedza, nowe narzędzie lub traumatyczne wydarzenie. Dla wielu mężczyzn takim Takim momentem do nawrócenia i do odbudowy, odbudowy więzi z Bogiem, z relacji ze sobą i potem odbudowy małżeństwa, to jest traumatyczne wydarzenie dno. Dno, dno, czyli ta, ta, taka świadomość, że, że już niżej upaść nie, nie muszę, to dno grzechu, dno, dno zniewoleń i... Alkoholizm, pornografia, te wszystkie te, te, te uczucia, dno złości, emocji, gniewu. I to jest ten moment, gdzie, gdzie, gdzie mężczyzna robi 180 stopni w górę i odbija się. Mężczy... Dlaczego to takie trudne? Zdolność tworzenia ciągu logicznego do wyjaśnienia każdego swojego działania, także tego grzesznego. Dlaczego, to to dlaczego mi, nie idzie... Tak, że, że kobieta to, to, to zrozumie, w naszym małżeństwie tak było, tak, ja miałem problemy z alkoholem i, i tak dalej, że ona mi zwracała uwagę i ja to potrafiłem tak wszystko ubrać, dlaczego ja później wracałem, dlaczego to, bo ja to wszystko dla rodziny robiłem, to, wiesz to, bo to taki jest, że to, że to inaczej nie idzie załatwić, a, a z tego to będzie, no taki, tak, taka logika, że, że, że małżonka moja przez 18 lat oto. Mężczyzno roz, rozumem i wolą panu nad po, popędami to, to, Dobrze, o kobiecie to, szybciutko, tak? Nie jest dobrze, że mężczyzna był, był sam Tam słyszymy słowo pomoc i często wiele kobiet ma trochę żal do Boga, że jaka pomoc? To za pomoc domowa, czy jaka? Ale słuchajcie, tam słowo jest użyte inne Ezer kenegdo, czyli wspierająca przy jego boku Słowo ezer użyte jest y, tylko 20 razy w Piśmie Świętym. 19 razy po to, żeby wzywać ostatecznej y, pomocy Boga. Raz w momencie, kiedy stwarza kobietę. Jesteśmy ostateczną pomocą dla mężczyzny. Tak? Tylko słuchajcie, co się dzieje. Słowo Kenek ma dwa znaczenia. Obok niego lub naprzeciwko. Więc... Może stać obok męża i go wspomagać i być tą ostateczną pomocą. Ale nie daj Boże, będzie naprzeciwko niego. Ja się w końcu znalazłam naprzeciwko mojego męża, a wtedy jak czołg. Wtedy po prostu jak czołg. Ileś razy mówiłam, mówiłam, mówiłam, prosiłam, szukałam, gdzieś terapia, to, tamto. Jak w końcu wszystko się zawaliło, to potem jak czołg. Czyli naprzeciwko. Trzeba uważać, my mamy tą siłę, a dlaczego? Naszym przeznaczeniem jest piękno, przygoda i misja, o tym marzymy. Bo serce kobiety to serce Boga. Y, y, ukoronowanie stworzenia to my, kropka nad i, nad i, odbijamy piękno Boga, naprawdę tak jest, bo każde piękno mówi nam o wieczności, temu zły chce to zniszczyć, temu y, mówi, ale wykorzystuje nawet nas, to, że, jest, że jesteśmy na końcu stworzenia, to, to mamy te niesamowite możliwości, ale możemy bardzo szybko je y, przeciwko sobie, y, znacie takie kobiety, po czterdziestce, cały czas samotne, super stanowiska, wielka kasa i wielka samotność. One zrealizowały wszystko, o czym marzyły, ale y, nie wzięły pod uwagę pewnej rzeczy, że y, pełne szczęście zrealizować można, jeżeli stanowimy jedność. Oczywiście, jeżeli ktoś ma powołanie y, do, do życia konsekrakowanego, to coś innego, ale tam też jest y, jedność z Panem Bogiem, tam nie jesteśmy sami. sami tak? Piękno inspiruje, zaprasza, karmi, przynosi ulgę, jest tajemnicze. Mi się podoba, co mówi ksiądz Pawlukiewicz, że, że w tej twojej żonie tak, zapracowanej, zahukanej gdzieś tam w kuchni, gdzieś jest ta młoda dziewczyna, która, która, wychodzi, która wychodziła do ciebie za mąż. Ona tam jest. Tylko zamknięta jak księżniczka wie, że nikt jej nie, może, nie, nie jest w stanie stamtąd wyciągnąć. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Co, co my musimy zrobić, żeby się zmienić? Odzyskać swoje piękno. Rozumiem i wolą panować nad uczuciami. Pamiętamy, tam panowie mieli nad popędami, tak? wolą. Napewnić się właśnie o tej miłości źródła u Jezusa, o tym już mówiłam. Odbudować godność córki króla. No, czy czujesz się córką króla, nie wiem. Odkryć swoje piękno. Kochać mądrze mimo wszystko, nauczyć się przebaczyć. I naszym największym zagrożeniem jest objęcie przywództwa w domu i powdążanie za emocjami. My mamy w sobie tą opcję, że możemy, jesteśmy tak przygotowane, w razie gdyby kobieta została sama, to musi zaopiekować się też dzieckiem i mamy te możliwości. Ale jeżeli jest mąż, obecne czasy uczą tego dziewczyny. Musi sobie sama dać radę. Tak, jak będziesz musiała tak, ale jeżeli jest twój mąż w domu, to jemu odejdź, że naprawdę jest wygodnie, weselej, i przyjemnie i nie jesteśmy wtedy takie zmęczone. Yy, troszkę o dzieciach. Dziecko potrzebuje czterech miłości. Miłości Boga, miłości między rodzicami, miłości taty i mamy. Często ludzie, którzy odchodzą mówią, ale ja dalej będę kochał swoje dziecko. Tak, ale dziecko nie widzi wtedy miłości między rodzicami. Yy, to, co wy możecie zrobić dla waszych wychowanków, to zapewniać, go, zapewniać też go o miłości Boga, bo tak macie w swoim statucie, ale zapewniajcie, go. jeżeli nasze dzieci będą miały przekonanie, że jest miłość Boża, to jak się wszystko zawali, nawet miłość między rodzicami, to zostaje zawsze jeszcze miłość Boga. Skąd tyle samobój z młodzieży? Właśnie stąd, z tego bezsensu, z tego niemożności od, od, do niczego się przypisania. Mama zawaliła, sprawę, tata zawalił, tak? Kiedy jest kryzys, rodzice bardzo często się sobą nie zajmują, dzieci są, wiecie to, dzieci są samopas, samopas. Często trafiają właśnie do różnych organizacji, dzięki Bogu, żeby to było harcerstwo, a nie coś innego. Jak dziecko reaguje na rozwód? Wszyscy mówią, nie ono nie tego, my się kulturalnie rozwiedziemy, nie ma czegoś takiego jak kulturalny rozwód. Dlaczego? Bo to jest większa trauma i to są badania na to, nie będę już tu ich przytaczać, że to jest większa trauma niż śmierć jednego z rodziców, bo możesz powiedzieć, Tata nas zawsze kochał. Tata jest w niebie, ale nas zawsze kochał. Dziecko to wie. Tak? E, e, dziecko przestaje wtedy wierzyć w miłość. Ja nie miałam argumentu moim córkom cokolwiek powiedzieć. Tak? Ja nie wiedziałam, co im odpowiedzieć na ich problemy, jak one na, zaczynały dorastać. Rozwód rodziców uczy dzieci, że konfliktów się nie rozwiązuje, od konfliktów się ucieka i nie ma czegoś takiego, jak trwałe małżeństwo i porażka jest nieunikniona. Ja pamiętam, jak pierwsze słowa, jak mąż się dowiedział, że będzie mógł wrócić i że, że, że jest w ogóle jakaś szansa na to. I powiedział, gdy nam się udało, to nie ma większej, e, większego dowodu na istnienie Boga i istnienie miłości dla naszych dzieci. I to jest prawda. Nasze dzieci z powrotem wierzą w miłość. Separacja, którą dopuszcza Kościół katolicki, jej celem jest stworzenie warunków do pracy nad sobą. Do podjęcia terapii. Oczywiście dziecko mówi, to prosto. Jest taki czas, że musimy mieszkać oddzielnie, mama będzie pracowała nad sobą, pójdzie tam, tam, tam, poszuka pomocy, tata może też to zrobić. i wtedy możemy być razem z powrotem. Po to jest separacja, bo ostatecznym celem jest ponowne zejście się małżonków uleczonej, uleczonej relacji. I wy, którzy macie styczność z młodzieżą, naprawdę mówcie o tej, to jest ważna różnica, Do od 14 lat jest dostępny w Polsce oprócz rozwodu separacja. Ona, ona daje nawet lepsze warunki finansowe na przykład no. niż rozwód. Lepsze zabezpieczenie na przykład, dla kobiety i dzieci. Czego, jeśli głośno nie mówi, ciekawe czemu. No, to, Bo, to, zaraz sobie będzie, sobie zaraz. to rozwiązanie daje dziecku jasny komitet. Nawet w sytuacjach z pozoru beznadziejnych można nad sobą pracować, wymaga to fachowej pomocy, ale jest możliwe. Jest to możliwe. Tak? Jeśli myślisz, to jest tak ode mnie, jeżeli myślisz, że przestanie, ludzie z taką myślą robią rozwód, w końcu przestanie boleć. No kiedy przestanie boleć? Jak wezmę, to może w końcu odetnę i przestanie boleć. To jest nieprawda. Coś w środku, gdzieś tam we mnie pękło, coś, coś ja pamiętam, że trzy... Trzy lata miałam problem z wejściem do kościoła, Trzy lata. Miałam, chociaż nie miałam nikogo, więc mogłam iść do, do, do, do, do sakramentu spowiedzi i mogłam przyjmować komunię. Ja nie byłam w stanie, bo ja wiedziałam, że ja coś złamałam, coś nie, niezłamalnego, tak? No nie wiem, nie, nie, do, nie do przeskoczenia. Możesz odciąć swoje serce. Ja odcięłam na ile lat swoje serce. Możesz sobie wmówić, że nie ma innej opcji, bo to jedynie człowiek ma tą opcję, że może sobie mówić wszystko, ale zawsze jest jakieś wyjście. U nas Bóg przyszedł 15 minut za późno i zdążył. Zdążył. Słuchajcie, wspólnota ma już 10 lat. Najbliżej macie w Warszawie. Yy, tak? Założycielem jest ksiądz Jan Pałyga. Obecnie duszpacerem wspólnoty wyznaczonym przez episkopat jest ksiądz Paweł Dubowik. Tutaj jeszcze chciałem w tym momencie po, po, powiedzieć, że w 2003 roku powstała wspólnota i jeden z założycieli tej wspólnoty trudnych małżeń z Sychar. To jest Andrzej. Pokaż się, Andrzej. Andrzej czeka ponad 15 lat. 15 możemy. lat, także. 25, obecnie 25 ogniw w Polsce, dwa za granicą. Także tam można znaleźć pomoc. Pilotujemy też ruch wiernych serc. Jesteśmy współzałożycielni razem z getą. Nie na pewno coś, słyszeliście, bo jest ruch czystych serc, my ruch wiernych serc. Strona Internetowa Wspólnoty dostaniecie potem materiały, także będzie można skorzystać. Jest też forum pomocy, więc jeżeli ktoś ma problem poważny, może napisać, od razu uzyska pomoc w ciągu ten, danego dnia. Yy, ogólnopolskie rekolekcje dwa razy, zobacz, to jest coś, gdzie można pracować. Jak mówisz, że nie można nic zrobić, to ja Ci pokażę, gdzie można coś zrobić. Rekolekcje wiosenne, jesienne, ogniskowe, czyli te małe ogniska też organizują rekolekcje. Zapraszamy do Gdańska 13-15 grudnia. Wakacje można spędzić z nami cały tydzień, teraz obecnie trzy turnusy były, jedne w górach, dwa turnusy nad morzem. Taki modlitewny zlot w sanktuarium w oborach koło Torunia i coś, co możecie polecić przyjaciołom, czy jeżeli sami będziecie w potrzebie, natychmiast. Na Skypeowej Grupie być w danej sekundzie dnia, wieczorem zawsze ktoś tam jest, można pogadać, pomodlić się, od razu pogadać o jaki problem. Ktoś od razu wskaże chociażby pierwsze rzeczy, gdzie są pójść, gdzie znaleźć pomoc i tak dalej. Tak. No i oczywiście nasze modlitewne, bo rozwój musi mieć dwa skrzydła. Intelektualny, emocjonalny i duchowy. Po to są właśnie nasze Róże Różańcowe, między innymi Róże za Dzieci, Tygodniowa Modlitwa. Jest więcej tego. No i coś, coś, coś dużego, co robimy na skalę Polski, międzynarodową. programu rozwoju duchowego, wreszcie i 12 kroków ku pełni życia. Jest to program zwołów edukowego dla chrześcijan z elementami psychoedukacji bazujący na 12 grupach alkoholików. Osobista i grupowa praca inspirowana jest w naszym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną. W Polsce obecnie w wielu ogniskach pracujących, w Warszawie jest stacjonarne, ale mamy też ofertę internetową. Przez internet można robić te kroki. Grupa pracują około półtora roku. Obecnie taki grup jest 18 które przez internet. Także ludzie z zachodu. Polacy, którzy wyjechali często uciekli przed kryzysem albo kryzys ich tam dogonił, ale też korzystają z tej pomocy. To jest ikona naszej, święto święta rodzina, ikona nasza, no, no no i jest to, do co, to co myśmy uwierzyli i to, co stało się, się udziałem wielu, którzy, których małżeństwa zostały uzdrowione, odrodzone. Są liczne, liczne świadectwa małżonków, którzy, którzy wrócili po, nawet po, po takich sytuacjach, gdzie byli w innym związku i były, były dzieci. Wróciły do, te, do tej pierwotnej miłości. Każde trudne, sakramentalne małżeństwo przeżywające kryzys jest do uratowania. I jeżeli, jeżeli spotkacie się, czy, czy w Waszych rodzinach, czy wśród znajomych, że że ktoś będzie Wam mówił, że, że rozwód to jest dobre wyjście. To, to z czym, z takim przesłaniem, które, które ja, ja staram się też dawać ludziom i, i, i jest, jest coś takiego, że mówię, rozwód to jest y, nawet najbardziej uzasadnione w ludzkich oczach. Jest tragedią dla Boga. Małżeństwo to nie jest obraz idealny, to nie jest ideał. Małżeństwo to jest obraz łaski i przebaczenia. Obraz łaski, którą Chrystus dał nam poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. I nieidealne małżeństwo, ale obraz łaski i przebaczenia, to jest to, co każdy z nas może być. To jedyna rzecz, którą możemy zostawić naszym dzieciom. Dlatego nigdy nie jest za późno na, na, na ratowanie małżeństwa. Wy się już nie możecie wytłumaczyć, że się nie da, nie? Coś Wam zabraliśmy dzisiaj. Dziękuję. pytanie I też... też... Czy, jest z sali? Czy tak? można zadać pytanie? Można. Proszę. Proszę. Nie, no, bo to jakoś my się dostosowujemy. Pani, tak. Pani, to nie kończyliście na, na to mm. w końcu, w kąt, ale tak chciałem Wam spytać. No właśnie, powiedzmy, że mamy takie no, małżeństwo, które widzimy, że no, problem, że chyją mm. się ku rozwodowi. Jak można nie tyle pomóc, bo tam pokazujecie te punkty, a jak można dotrzeć do nich? Jakby to, to poradzili? Czy by no tak damy im jakąś ulotkę, czy coś, no oni to prawdopodobnie mogą kopnąć gdzieś tam, por porzucić, mogą mogą tam do pomocy. No oczywiście można spróbować. Nie ma problemu, ale nie wiem, co byście poradzili. No. Zaczynasz od... pierwsze, czy, czy... pierwsze zaczynasz od modlitwy za nich, No jasne. Tak? drugie daj, y, mówisz, słuchaj, spotkałem to i to, tu masz namiary, albo zapraszacie ich, nie wiem, Bierzecie płytę górgoła i oglądacie i gadacie o tym, nie wiem, oglądacie od, od nieodpornego, nie wiem, w zależności jaki problem, jak problem y, z dzieciakami, no to na przykład odważnych. To znaczy, te materiały są dostępne na stronie internetowej. Jak napiszesz, że masz problem, to ci moderator czy ktokolwiek inny powie, w którym kierunku ma pójść to, tak? Możesz dać stronę internetową. Możesz zrobić coś ze swojej strony i jakby nie chodzi, żeby czuć się rozgrzeszonym, ale żeby chociaż coś wiedz, te osoby wiedziały nowego. Masz wybór, nie wiem, to jest twoja decyzja. Uważam, że, to jest, że robisz błąd. Tu masz nowe informacje. Nie możesz w momencie, kiedy jesteś zdenerwowany albo w całkowitym dole, w depresji, nie wiem, bo dowiaduję się czegoś strasznego, decydować się na coś, co przyniesie skutek na najbliższe 30 lat dla Twojej rodziny. Teraz jest czas na Ciebie, na tego, co, co my uczymy, szczególnie te osoby, które nowe przychodzą na forum na przykład, uspokoić, tak? wyciszyć i podejmujemy się, najpierw orientujemy się, gdzie jesteśmy, zobaczmy, gdzie jesteśmy, czego nie wiemy. No bo byłaś w sakramencie, a wiesz co to jest sakrament? Bardzo często, ja pracuję też poradnie poradni od czterech lat i bardzo często okazuje się, że ludzie przychodzą z gotowym pomysłem, co, ja mam, co oni chcą zrobić, ja mam im pomóc, Nie? A ja mówię, ale co wiesz na ten temat? Czyli najpierw trzeba zdobyć wiedzę w tym temacie. To, to zdobywanie wiedzy trwa jakiś czas. Następuje wtedy trochę spuszczenie z tych emocji. Chodzi o to, żeby w tym momencie, kiedy emocje tak buzują, nie podejmować żadnych decyzji. Teraz nie jest dobry czas na decyzję i powie Ci to każdy psycholog. No w ten sposób. Więc wycisz się, zobaczymy, nie wiem, siądź z nim, zrobić listę. Można materiałów poszukać u nas, można z nim popracować, jeżeli ktoś chce, bo taka praca nawet z kimś, wiesz, możesz skierować kogoś do... Ale może z ludzie też mają takie coś, że boją się gdzieś pójść. Nie boją się pójść po pomoc. Czasami powiedzieli tylko Tobie, i mówią: Nie mów nikomu. No i, i no to wtedy to Ty zaczynasz z nim pracować, na ile potrafisz. No to obejrzymy razem film. No szukajmy nie? My mamy taki przypadek we wspólnocie, że e, e, przyjaciel, kawaler, przyjaciel pewnego małżeństwa. Zaczął się z nami na Skype'owej grupie modlitywnej modlić po to, żeby pomóc im, w ten sposób tylko móc pomóc, a teraz już uczestniczy, był na rekolekcjach naszych, nie, My się śmiejemy do naszych, córek świetny, świetny kandydat na męża, bo on już wie, czego nie robić, nie? No on jest lepiej wyedukowany niż wielu naszych mężów, tak? Wiesz, po prostu, wiesz, jak, nie wiem jakie tam są relacje, jeszcze czy, czy, czy ty masz jest swój przyjaciel, bo może być taka sytuacja, że to jest trudne, żeby oni, żeby, żebyś ty na przykład jakąś wiedzę zdobył i, i z nimi razem porozmawiał, ale to, to, to, to z tym mężczyzną, tak? Czy, czy... Wiesz, no jak, jak to jest, no i wiesz, no, da, dajesz mu świadectwo, mówisz, że wiesz, no są takie sytuacje, że, że, że, że, że, że można próbować, wiesz, uzdrawiać y, y, Twoje małżeństwo, ale zaczynasz od siebie. I wiesz, jest tutaj, to można się tu, sp... zresztą będziemy rozmawiać tu, Andrzej tutaj, wiesz, koledzy, i tutaj też koledzy jak to praktycznie zrobić tutaj w Warszawie, czy nie wiesz? Pra... skąd jesteś. prawda padło pytanie co do tej separacji, ja chcę to powiedzieć na głos, dlatego, że już mieli taki przypadek autentyczny. <głos> w pewnym mieście do MOPSu zgłosiła się kobieta no żeby uzyskać jakieś pieniążki no to z pomocy społecznej no musiała przeciwnić jakieś środki w związku z alkoholizmem męża tak? i pan kurator sądowy optował za rozwodem nasza dziewczyna która jest pracuje właśnie tam w, w Mopsie doradzała separację z różnych względów. Ta pani nigdy nie pracowała, miała wszystkie czy piątkę dzieci, już małżeństwo około sześćdziesiątki. I yy i ta pani mówi o faktycznie to nawet lepiej I ta separacja jednak dla katolików separacja jednak nie jest grzechem i to jednak dla nich jest czysta czystsza sytuacja i pani się bardzo ucieszyła, ale ten kurator przyszedł do niej do domu tydzień później i namówił ją, za nią złożył te papiery i tak dalej i kiedy ten rozwód na pierwszej rozprawie został osądzony ten pan tydzień czy dwa tygodnie później się powiesił i ta kobieta nie ma praw do jego emerytury, rozumiecie? To, to ewidentny przypadek, dlatego że jeżeli jest separacja, to y, wszystkie prawa zostaną zachowane, po prostu nie możesz też y, dajesz granicę mężowi czy żonie, że nie może wejść legalnie w drugi związek, czyli bronisz się przed cudzołóstwem, tak? Nie chodzi o to, że jesteś uparta baba i się uparła. Część Sychanków mhm. walczy y, naprawdę bardzo długo. Mamy przy sobie dzisiaj książkę y, o Sycharze Ani Jednej y, z Poznania Liderki, która miała 12 spraw, a można by było to rozwiązać na jednej. Po co? Pytanie takie ludzi często z zewnątrz, po co wy się męczycie i wiecie, że sąd y, świecki i tak wam da. Ale my dajemy świadectwo miłości, my nie, nie przyzwalamy na grzech. To jest bardzo trudne, dlatego że wtedy właśnie na przykład y, zaczyna się przemoc, czy coś ostrego, czy, czy właśnie wtedy bunt. I często na przykład sądy mówią, y, pani jest chora, bo pani jest y, y, złośliwą babą, bo pani się uparła. Ale u nas i panowie, i panie w ten sposób bronią y, sakramenty. I część osób udaje się, no. Niektórzy mają trzecie, czwarte podejście, czyli, nie, czyli za pierwszym razem są to odrzucone, a raz za drugim mamy przypadek i za trzecim. A mamy tak, że wygraliśmy na przykład na separację, nie? Zawsze to już jest coś. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania z sali? Dobrze. Na przerwę, bo już mam tak, tak, tak, tak. tak bo jest... no my również dziękujemy no nie, nie przekazaliśmy wszystkiego, co, co żeśmy chcieli, ale star staraliśmy się